Ale mam lenia dzisiaj, to wam mówię. Jest, jest 18 listopada 2007 roku, niedziela, godzina 14. powinien być już wszystko nagrane, wysłane, a to nic. Ciągle jeszcze się. Obijam, robię wszystko, żeby tylko nie zacząć nagrywać. No ale, ale najwyższa pora chyba zacząć coś robić, bo zostanie mnie noc a jutro rano do pracy trzeba wstać niestety. Tak więc zapraszam na 17 odcinek podcastu Lubię, kiedy pada. A o tym, co będzie dzisiaj, to powiem za chwilkę. Kiedy pada? Powinno zaczynać się zdanie od no więc... Ale, ale ja zacznę. No więc korciło mnie strasznie dzisiaj w ogóle nie nagrywać. Darować sobie ten, ten jeden odcinek w tygodniu. Ale jakoś tak mówię, nie wypada. Nie wypada, bo się do tego za bardzo przyzwyczaję i w końcu będę miał więcej przerw niż, niż, niż samych odcinków. Tak więc nagrywam, ale, ale problemem dla mnie było, był wybór tematu na dzisiejszy odcinek bo początkowo planowałem zrobić coś na temat, o, dostałem SMS-a, nie od dziewczyny, od chłopaka, ale nie mojego, no nieważne. A o czym to ja mówiłem? Mhm. Dzisiejszy odcinek. O, dzisiejszy odcinek miał być o... o lotnictwie, o mojej ostatniej niedawnej wizycie razem z Radkiem i z Magdą w, w Muzeum Lotnictwa w Daxford, ale... Tak sobie pomyślałem, że za tydzień będzie lepsza, lepsza okazja ku temu, a to dlatego, że, że będzie pewna rocznica związana z lotnictwem. Jeżeli ktoś jest bardzo w temacie, to, to pewnie będzie wiedział, o co chodzi, a jeżeli nie, to dowiecie, się, dowiecie albo ten ktoś dowie się za tydzień dopiero. Tak więc temat y, lotnictwo odkładam sobie na przyszły tydzień. No, i miałem znowu straszny dylemat, co dzisiaj powinno być tematem odcinka. No i myślałem, myślałem, i doszedłem do wniosku, że zrobię odcinek o Barclay House, takim bardzo fajnym domu, też niedaleko tutaj ode mnie, umiejscowionym, usytuowanym, którym byłem jakieś trzy tygodnie temu. Ale te wydarzenia wczorajszego dnia <śmiech> skłoniły mnie do zmiany tematu. I pomyślałem sobie, że nagram odcinek, uwaga, świąteczny. Tak, odcinek świąteczny. Ja wiem, że mamy dopiero, dopiero połowę listopada, ale tak się składa, że tutaj święta panują już od, od, od praktycznie miesiąca. Miesiąca widać na mieście, na wystawach klubowych i w ogóle wszędzie dookoła akcenty świąteczne. I bynajmniej nie chodzi tutaj o Halloween, a, a, o, a o Boże Narodzenie. Tak więc dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem po części świątecznym, a po części Barclay House'owym. No i może coś tam jeszcze jakiegoś takiego drobnego dorzucę, bo coś mi się wydaje, że, że, że długi ten odcinek dzisiaj nie wyjdzie nam niestety. Ale to może i lepiej odpoczniecie od mojego marudzenia. Pani kierownik prosiła, aby ten odcinek był nagrany też na takim luzie jak, jak poprzedni, bo podobno wyszło mi to fajnie. Ale prawda jest taka, że im bardziej się staram nagrywać na ludzie, tym bardziej całość wychodzi i spięta, więc może nie będę się starał nagrywać na ludzie, nagram to tak, jak, jak nagram i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak więc może jakaś świąteczna piosenka na początek. Santa baby to sable under the tree. For me Been an awful good girl Santa baby So hurry down the chimney tonight Santa baby A '54 convertible To light blue I'll wait up for you dear Santa baby So hurry Be as good, if you check off my Christmas. Więc Jako człowiek niewierzący może nie jestem najlepszą osobą, aby opowiadać o, o świętach Bożego Narodzenia, ale myślę, że, że święta w coraz mniejszym stopniu mają charakter religijny, a coraz bardziej staje się to taka, jak powiem, nowa świecka tradycja. A co za tym idzie, dotyczy jakby większej ilości ludzi niż, niż tylko katolików. Co może w Polsce nie ma takiego znaczenia, natomiast tutaj, tutaj tak, gdzie katolików jest dużo mniej. No i jakie to było wydarzenie, które skłoniło mnie do, do zmiany tematu dzisiejszego, dzisiejszego odcinka. Otóż miasto od jakichś trzech tygodni jest ubrane przyozdobione, może, może przyozdobione w dekoracje świąteczne, które, no nie powiem, prezentują się całkiem, całkiem przyjemnie. W Cathedral Square, czyli, czyli tym głównym rynku w centrum miasta, latarnie, na latarniach wiszą takie bardzo ładne aniołki z trąbkami. Na głównym kwietniku tego rynku stoi wielka choinka, ale nie taka jak była w zeszłym roku. Taka, w zeszłym roku była taka smukła. W tym roku jest to taka choinka dużo niższa i bardziej rozłożysta, naprawdę bardzo ładna. No i wszystkie te świąteczne gadżety czekały sobie nieniepokojone od, od paru tygodni, porozwieszane i porozstawiane po centrum miasta. No i wczoraj, wczoraj nadeszła ta chwila, kiedy miało mieć miejsce i miało miejsce uroczyste włączenie świateł świątecznych. No i impreza odbyła się, odbyła się jak najbardziej. Wszystko zaczęło się od, od oczywiście powitania przebyłych licznie widzów. Potem był bardzo fajny koncert pana, który śpiewał piosenki Franka Sinatry. Co prawda sam z siebie był średnio do niego podobny, ale głos, głos miał jak najbardziej podobny do Franka Sinatry i śpiewał z taką fajną manierą i bardzo mi się to podobało. I rzeczywiście muzyka jak najbardziej kojarzyła mi się ze świętami. Nie wiem czemu, ale właśnie piosenki Franka Sinatry i na przykład płyta Georgia Michaela Songs from the Last Century też kojarzy mi się ze świętami, chociaż nie są to piosenki świąteczne, bynajmniej. Jednak coś tam takiego jest. Może, może też okoliczności, w jakich kiedyś tych piosenek słuchałem, sprawiają, że, że kojarzą mi się ze świętami, ale mniejsza o piosenki. No właśnie, co się działo? W rynku był koncert, tak jak mówiłem, pana, który naśladował Franka Sinatra. Był też potem koncert z udziałem jakichś gwiazdek, które wzbudzały... Ogólne piski młodszej części widowni, byli to jacyś ludzie z, z jakiejś kolejnej wariacji programu dla młodych talentów. Chyba to się nazywało X Factor, czy jakoś tak. Wiem, że codziennie w głównych wiadomościach w radiu można, usłyszeć, można usłyszeć właśnie wiadomości na temat tych ludzi, co się z nimi dzieje, kto wypadł, kto został, kto coś tam, ale ja na szczęście od roku <grych> nie oglądam telewizji, także jestem poza tym wszystkim. I wcale nie żałuję. Oj, coś straszne dygresje dzisiaj tutaj wprowadzam i zaraz się w tym wszystkim pogubię. Miałem mówić o uroczystości włączania świateł świątecznych w centrum miasta. No i się pogubiłem. Ha, ha, ha. Co jeszcze było? Było, było jak, jak co roku. Kupę stoisk z jakimiś takimi potrawami oraz generalnie z żywnością z całej Europy i nie tylko. Między innymi było jedno bardzo fajne stoisko, na których można było kupić grzane wino. Niestety nie był to grzaniec galicyjski, a było to y, Wine. Nie wiem dokładnie, czy to dobrze mówię. Pewnie Samosia będzie wiedziała, że, że nie. Ale, ale jak powiedziałem, że chcę jedną szklaneczkę Kluchwein, to mi pani podała to, co chciałem, więc zakładam, że albo była domyślna, albo ja dobrze powiedziałem, albo ta moja wersja nazwy nie bardzo odbiegała od, od oryginału. W każdym razie grzane wino w wersji niemieckiej, niby tradycyjne, nie tak dobrze przyprawione jak polski grzaniec galicyjski, ale wciąż dobre, szczególnie w, w, w temperaturze około 2 stopni Celsjusza. Niestety śnieg nie padał, natomiast był śnieg sztuczny. Na scenie działy się różne cuda. Między innymi były y, władze miasta roztańczone, rozśpiewane świątecznie razem z Mikołajami i z, z, całym, z całym takim świątecznym antu, anturażem. Tak to się mówi? No i cała impreza prowadzona była przez pana z lokalnego radia Hereward FM i zakończyła się właśnie uroczystym włączeniem świateł. I tak jak mówię, wszystkie te aniołki, ta choinka i światła, które były porozwieszone po drzewach na deptaku, o których prawdopodobnie nie wiedziałem, że tam są, bo ich nie było widać, kiedy nie były włączone, wszystko nagle w jednym momencie rozbłysło i stało się naprawdę pięknie razem, z, nawet z tym wydawało mi się debilnym pomysłem na sztuczny śnieg. Wystrzeliwany z armatek ze sceny. Naprawdę wszystko wyglądało bardzo malowniczo i i aż zapiera oddech w piersi. I Takie to było wydarzenie, właśnie. Miałem o tym mówić cały, cały odcinek, a się okazuje, że skończyłem w ciągu 5 minut. Tak to już ze mną, niestety, jest. No więc w Peterborough mamy już oficjalnie święta, mamy oficjalnie świąteczną atmosferę. I tylko śniegu nie ma dzisiaj. Pada deszcz od rana. Jest to paskudnie. Szkoda, że nie mam podkładu z padającym śniegiem, ale on, on, cholera, pada trochę, trochę za cicho, żeby go nagrać, chyba. Takie mam wrażenie. Tak więc będę musiał zostać przy deszczu albo jakąś inną. To, co teraz słyszycie, to jest kominek. Tak mi się wydał, wydał mi się świąteczny odgłos strzelającego drzewa w kominku. No dobra, bo zaczynam oglądać głupoty. Puszczę teraz jakąś piosełkę, może jakieś reklamy, a potem powiem co nieco o no, Bargley House, a potem będziemy kończyć. <głos> bo naprawdę dzisiaj mam straszny opór z tym nagrywaniem. Na razie. Hello, hello. Ho, ho, it's Santa here, a very merry Christmas and the happiest New Year! Ho, ho, ho! Zapraszamy do reklamy. słuchacie podcastu Lubię Kiedy Pada nadajemy na mokro And Professor, what can I do for you? Great news! We've created a Listerine that works in six different ways to help give total oral health. Six ways? Six ways! Fantastic! What do you call it? Listerine, new, plaque buster, teeth strengthener, germ killer, white teeth keeper, healthy gum maintainer and <gasps> breath freshener. Yeah, that may need a little work. New Total Care, the most advanced Listerine ever, works in six fantastic ways to bring you total oral health. We need a pretty big label, of course. New Listerine Total Care, six benefits for total oral health. Jeszcze Polska! Odnowionej demokratycznej rzecz Nie wytrzymam tego wszystkiego. wszystkich w Za dużo telewizji. Idź na odwyk www.odwyk.com O Bogu po ludzku. Człowiek nie szturek, wszystko wytrzyma. What's your name? No, no, let me guess. Uh, Marilyn? No. Ursula? Julia? Mm, no, more exotic. Uh, you look more like a Guinevere. Nigella? Rosemary? Mm, getting close. Ambrosia? <gasps> it, <-chitter>. Brian. Oh, <laughs> top up? <laughs> Isn't it time you wore contact lenses? They're comfortable even late at night and ideal for sports or evenings out. And now you can try them free at Specsavers. See in store for details. <laughs> Hey, Mr. DJ, where are you? I'm coming. One, two, three, four. Yes. No i, moi drodzy słuchacze, jesteście właśnie świadkami powstawania historii. Otóż, autor mniejszego podcastu, czyli ja w połowie odcinka postanowiłem zmienić temat nie będzie niestety nic o Barkley House nie wiem czy niestety, bo podejrzewam, że gdybym się podjął tego tematu, to zrobiłbym to tak po łebkach i na szybko, naprawdę nie mam już nastroju dzisiaj na, na nagrywanie a jest to ostatni dzień kiedy mogę to zrobić, moja wina miałem więcej czasu, jak zwykle zostawiłem wszystko na ostatnią chwilę co nie znaczy, że już w tym momencie kończymy, znaczy tylko, że nie będzie nic o Barclay House. Naprawdę nie mam nastroju na nagrywanie, za oknem znowu zrobiło się ponuro. Właściwie jest już całkiem czarno, jest ciemno jak... no, jest bardzo ciemno, w każdym bądź razie. Jest godzina za 15:05. piąta, latarnie świecą, deszcz znowu się strasznie rozpadał, wieje, okrutny wiatr. I moja mama ochotę teraz na napić się kakao, albo jakieś kawy fajnej, albo coś. W ogóle to bym zjadł jakiś obiad, bo jeszcze nie miałem przyjemności dzisiaj, ale mniejsza z tym, coś tutaj zaraz, miałem, tak, dostałem maila od Filipa z linkiem i adnotacją, że może mi się to przyda. No i chyba właśnie mi się to przydaje. Jest to link do strony desergazeta.pl, gdzie jest zamieszczona jest informacja na temat... Tego, jak sprytni, jak bardzo inteligentni i wykształceni są Brytyjczycy. Tytuł informacji czy tej notki, no jak to nazwać, nie wiem, króciutka strasznie notka na stronie. 30% Brytyjczyków twierdzi, iż Mount Everest leży w Europie. No fajnie. Co dalej czytamy? Gdzie leży Mount Everest? Zapytano Brytyjczyków. 30% badanych odpowiedziało w Europie. Część z nich twierdziła nawet, że ten najwyższy szczyt świata jest częścią Wielkiej Brytanii. Połowa badanych nie wie natomiast, która rzeka jest najdłuższa na świecie, pisze The Guardian. Zapytani, jakie jest najważniejsze miejsce spotkań w ich okolicy, aż 38% odpowiedziało: Supermarket DIY czyli taki supermarket dla majsterkowiczów coś a la Castorama. Tylko 9% wskazało lokalne muzeum, co dla mnie też nie jest jakimś ciekawym miejscem do spotkań. E, czytamy dalej. Potwierdza to wyniki wcześniejszego badania, według którego Anglicy w wieku 11-16 lat mają dużo mniejszą wiedzę o świecie niż ich rówieśnicy w 10 innych krajach europejskich. To rzeczywiście dość przygnębiające, iż Europejczycy mają poważne problemy z geografią. Pocieszeniem dla nich jest, że niektórzy radzą sobie z mową jeszcze gorzej. I tutaj zamieszczony jest link do filmików YouTube który wam tu teraz puszczę, oczywiście tylko w wersji audio. Filmik traktuje o Amerykanach. Ktoś podjął się zrobienia wywiadu, czy też sądy z napotkanymi przechodniami, pytając o to, jaki kraj w najbliższej przyszłości Ameryka powinna y, najechać, tudzież podbić. No i odpowiedzi były dosyć dziwne. A jeszcze dziwniejsze było to, że pan chodził z lekko spreparowanym A klasem świata, gdzie... Na przykład Iran był zaznaczony w miejscu Australii i tak dalej. Wszystkie kraje były pomieszane i ludzie twardo zaznaczali, mu w tym, pokazywali mu paluszkami w tym atlasie, gdzie ten kraj leży, który akurat oni uważają za godny najechania w najbliższym czasie, oczywiście wskazując nie to miejsce, gdzie w rzeczywistości dany kraj się znajduje, a to gdzie znajdował się w tym właśnie spreparowanym atlasie. Może posłuchajcie jak to brzmiało. On terror. Who do you think should be the next country to invade? Saudi Arabia. See somebody in the Middle East. We'll make a big glass crater out of the fucking Middle East for all I care. I'm I'm thinking Italy. Italy. Mm -hmm. Cuba. Cuba. Yeah. Iran. Iran. Why is that? Uh, I think there's a revolution going on pretty soon. Russia, China, India, and yeah. Pakistan. Indonesia, Brazil, Korea. Korea. Sure. Yeah. Why do you say that? They're trouble. They're trouble. Yep. Okay. What's trouble about them? Theradu, okay. Canada, Sri Lanka, right here. Ah, oh. never heard of it. Iran. Iran. Iran? Okay. Yeah. All right. So I put a, put a number one in Iran there. South, south, south, south. south, south. Where are we? Oh. Yeah. Uh, yeah. I'm thinking. That... Okay. North Korea. North Korea. Why do you think North Korea? Uh, nuclear. Nuclear. Yeah. Probably France. France? Oh, Because yeah. of the, okay. they weren't our allies. I'm oh, um, put number two on France. Why well, France. Minutes, yeah. I don't know. just it seemed to be some friction between <laughs> France and the United States. Where do you think the best place to invade Iran would be from? Do think it'd be from the, the north or the south or the east or the west? I think it the east. West. Yeah. You know, and it's amazing because I just realized just now that North Korea is a lot larger than South Korea. I didn't yeah. know it was that large oh, like man. that. Słyszeliście, na końcu tylko jeden pan uratował honor całej, całej grupy pytanych, wietrząc podstęp i, i, i zgadując, no może nie zgadując, ale domyślając się, że Korea jednak jakaś, jakiś inny rozmiar miała niż to, co widać na mapie. Podobnie jest z Anglikami. A dlaczego tak jest? Mi się wydaje, że dlatego, iż w wieku 16 lat większość z nich kończy edukację i zaczyna normalną pracę. Ja sam mam do czynienia w pracy z całkiem sporą ilością ludzi, którzy w wieku 26 lat mogą się po, poszczycić dziesięcioletnim stażem pracy. Nie wiem, jaka jest ich wiedza, nie, nie mam śmiałości ich pytać o to, gdzie leży Korea, czy jaki jest najwyższy szczyt Europy. Natomiast na pewno poziom ich edukacji jest nieco niższy niż, niż ludzi w Polsce. Aczkolwiek podejrzewam, że gdyby spytać takich przeciętnych Polaków, to nie wiem, czy oni wykazaliby się dużo wyższą czy większą wiedzą na tego typu tematy. No, obawiam się, że nie. Może to jest znak czasów, że wiemy coraz mniej na temat otaczającego nas świata, coraz mniej nas interesuje, coraz bardziej jesteśmy zblazowani, nie jest dobrym tonie też dziwić się otaczającemu nas światu. że przyjmujemy wszystko takie, jakie jest. Nie interesujemy się tym, co, co nas otacza. Może to bierze się stąd, nie wiem. Ale kończąc ten temat i w ogóle kończąc dzisiejszy podcast, a nie mówiłem, że będzie krótszy? Mówiłem, miałem rację. Kończąc dzisiejszy podcast, e, chciałem tutaj powiedzieć o zbliżającym się konkursie w podcaście nie tylko dla orłów. E, Filip przygotowuje już stronę konkursową, praktycznie ma już ją przygotowaną. E, detale... I szczegóły na temat podcastu, na temat niepodcastu, na temat konkursu. Ogłosi we wtorek, w, we wtorkowym najbliższym odcinku swojego podcastu. No, zapraszam do, bra, do brania udziału w tym, w tym konkursie. Ja niestety przeczytałem regulamin i, i jestem wyłączony z udziału. Zabroniono mi brania udziału w tym konkursie. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Może wezmę dla sportu udział, natomiast na nagrodę mam co liczyć. Zresztą nagrodą jest iPod, a ja na iPod mam uczulenie, prawdę mówiąc. Miałem ostatnio straszną ochotę sobie kupić iPoda, ale jak zobaczyłem, jak to wszystko działa, jakie to jest delikatne, odeszła mi ta ochota bardzo szybko i, i wolę takie zwykłe odtwarzacze, które, które często mają nieco lepszą jakość dźwięku i lepsze opcje. Może nie wyświetlają filmów i, i nie wyglądają aż tak Szałowo, ale. ale to jest tylko odtwarzacz, więc, więc nieważne. W każdym bądź razie. Mm, jeszcze coś miałem powiedzieć. Muszę się chwilkę zastanowić. Minutka, okej. Okay? Słuchajcie, podcastu lubię kiedy pada. Grzmoci. Już wiem, już wiem, co miałem powiedzieć miałem tutaj niniejszym pozdrowić silną ekipę Solkusza, która mnie słucha a szczególnie Mali, która się do mnie ode ostatnio odezwała to w sumie ja powinienem się do niej odezwać, pierwszy e, dzięki Kasia za maila no i może do zobaczenia, jak, jak wrócę na święta co więcej więcej to już chyba nic dzisiaj to tyle M będę powoli kończył Idę wreszcie coś zjeść. Już o tej porze to raczej nie obiad, a kolację. Życzę udanego tygodnia. Życzę, żeby u was jeszcze nie było świąt, żeby te święta poczekały jeszcze parę tygodni, żeby nie było takiego falstartu jak tutaj. No i do zobaczenia, za do usłyszenia właściwie za tydzień, kiedy to będziemy sobie latać po okolicy. Będziemy sobie latać w Daxford. Będziemy mówić o samolotach. Mam nadzieję, że wyjdzie to tak, ten odcinek trochę bardziej przemyślanie niż dzisiaj. Postaram się, żeby tak było. A co z tego wyjdzie, to, to zobaczymy dopiero za, za tydzień. Także życzę jeszcze raz wszystkiego najlepszego w nowym tygodniu i do usłyszenia w następny poniedziałek. Pa! Just of the Liberated Syndication Podcast System.